Zapowiedzi, relacje i wywiady Z Poznania, Polski, Europy i świata w poniedziałki i piątki od 18 Radio Afera Słuchaj nas też w internecie www.afera.com.pl Ukośnik player Autopromocja Radio Afera Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej Chli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 Jak to na Pchlim Targu bywa, tematem przewodnim dzisiejszego odcinka uczyniłam pokój. No ale nie jako pomieszczenie, tylko ten, który jest zaprzeczeniem wojny. Temat, który jest tak ważny w świetle konfliktów zbrojnych, które toczą się na świecie. Słuchacie Radia Ferana 98 i 6 FM. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę wam sprzedać, wykona irlandzka grupa YouTube. Powstała w Dublinie w 1976 roku. Wokalistą tego zespołu jest Paul David Hewson, znany bardziej jako Bono. Piosenka, którą wybrałam, znalazła się na ich jedenastym albumie studyjnym pod tytułem How to Dismantle an Atomic Bomb wydanym w 2004 roku. Posłuchajmy Love and Peace or Else. Love and Peace or else. Lecimy dalej. Pokój, miłości i Nieporozumienia w oryginale PIS Love and Misunderstanding. Taki tytuł nosi amerykański komedio z 2011 roku w reżyserii Brucea Beresforda. W wielkim skrócie jego akcja wygląda następująco. Prawniczka z Nowego Jorku, w tej roli zobaczymy Katrin Kinner. Po rozstaniu z mężem postanawia zabrać nastoletnie dzieci do Woodstock, gdzie mieszka jej dawno niewidziana matka, już od x lat hipiska, Grace. Ją zagrała Jane Fonda. Jeśli chcecie wiedzieć, czy znajdzie tam pokój i miłość, koniecznie obejrzyjcie ten film. E, powróćmy jednak do muzyki. Posłuchamy Johna Lennona i Joko Ono w utworze Give Peace a Chance. Lennon z żoną byli w trakcie miesiąca miodowego. Postanowili zrobić happening na rzecz pokoju. I tak 1 czerwca 1969 roku w pokoju hotelu Queen Elizabeth w Montrealu nagrali ów utwór. Na prośbę Lenona przybył André Perry, właściciel lokalnego studia nagraniowego, który przyniósł ze sobą prosty zestaw zaledwie czterech mikrofonów i czterościeżkowy magnetofon i w ten sposób nagrał tę piosenkę. Trzeba wspomnieć, że w tej spontanicznej sesji nagraniowej uczestniczył Niczyło dziesiątki dziennikarzy i kilku celebrytów, tworząc przypadkowy chór. W tym była m.in. piosenkarka Petula Clark czy aktor Dick Gregory. Lennon grał na gitarze akustycznej, a do niego dołączył Tommy Smuthers, Smuthers Brothers. On również grał na gitarze akustycznej. Tak powstał ten protest song i hymn Ruchu Pokojowego. Posłuchajmy. Two, one, two, three, four. że Give Peace a Chance. A tymczasem mam do sprzedania kolejną piosenkę zaśpiewa angielski zespół pochodzący z tak zwanego nurtu New Wave, znane z tworzenia muzyki elektronicznej. Mam na myśli Depeche Mode. Posłuchamy utworu pod tytułem Peace, który pochodzi z jego dwunastego albumu pod tytułem Sons of the New Universe wydanego w 2009 roku. Just look. Zostawialiśmy grupy Depeche Mode z piosenką Peace. Teraz sprzedam wam powieść z gatunku fantasy czy science fiction. Pokój na ziemi Stanisława Lema po raz pierwszy była wydana w 1986 roku. Akcja książki toczy się w nieodległej przyszłości, kiedy ziemskie mocarstwa postanowiły wyekspediować swe arsenały i fabryki nowej broni na księżyc, aby tam ewoluowały samodzielnie, pozostawiając ziemię w stanie pokoju i dobrobytu. Niebawem jednak lęk przed tym, co się na Księżycu z tych arsenałów urodziło, popycha organizacje międzynarodowe do wysłania na Księżyc Iona Tichego, podróżnika z supertajną misją, dowiedzenia się, co dzieje się na Księżycu. U Iona dochodzi tam do rozcięcia wielkiego spoidła, łączącego jego półkule mózgowe co sprawia, że staje się psychicznie rozdwojony i nie wie, że nosi w sobie tajemnicę, na którą czyhają wszystkie ziemskie wywiady. Jest to książka, która poniekąd próbuje odpowiedzieć na pytania, czy Ziemia Pozbawiona jest zbrojeń i czy jeżeli już będzie pozbawiona tych zbrojeń, czy będzie na stałe bezpieczna i czy człowiek jest zdolny do pokoju, czy ciągle będzie dążył do konfrontacji. Dodam jeszcze, że ów gwiazdny podróżnik i tichy znany jest też z innych powieści Lema, m.in. Dzienników Gwiazdowych czy Kongresu Futurologicznego, polecam sięgnąć po tę książkę. A teraz wracamy do muzyki. Za chwilę sprzedam Wam kolejną piosenkę o pokoju. Polska grupa Indios Bravos, założona w 1997 roku, grająca mieszankę rocka, reggae i bluesa, wykona dla nas utwór pis Blues. Piosenka ta pochodzi z ich trzeciego albumu pod tytułem Pis, który ukazał się w 2007 roku. Nie czekajmy. Spokojne, kiedy niesie się na wojnę, ja. Bo na wojnie, jak wiadomo, jest zbyt głośno, zbyt czerwono. O, Ludzie jacyś, tacy inni, mniej przyjaźni, mniej niewinni. Tego wzrasta trwoga, że być może nie ma Boga, nie ma Go. A może będzie dobrze, a może będzie dobrze, a może... przyszłość plany, gdy wojenne czasy mamy, ja Podczas wojny każdy w planie tejże wojny ma przetrwanie tylko to Ludzie wtedy jacyś inni, mniej przyjaźni, mniej niewinni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 Za nami z Brawus w piosence Peace Blues. Na koniec zostawiłam utwór amerykańskiej piosenkarki, poetki, malarki, kobiety wielu talentów, czyli Patti Smith. Nosi on tytuł Peaceable Kingdom i pochodzi z jej dziewiątego albumu pod tytułem Trampin, wydanego w 2004 roku. I to tyle ode mnie, bo mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z Wami już teraz. Przypomnę, że program realizowała Natalia Król. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej w niedzieli do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka. of awesome.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 Niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze. Jezu, gdzie jestem. Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze wtorki czwartki osiemnasta, niedzielę 17. <grym> Sabotaż. I wiesz. Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie. Czyli pierwszy Rodeo w eterze Jarka i Marcina z zespołu AudioFips. Poniedziałek, godzina 22. Jecha! Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl Jesteśmy też na Facebooku facebook.com, ukośnik, radioafera. Autopromocja.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 Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie na audycji Twierdza Poznań. Dzisiaj dzień Wielkanocy, dzień niedzieli, także mam nadzieję, że... No, przede wszystkim spędzacie, drodzy słuchacze, czas ze swoimi rodzinami, a, a radio leci po prostu w tle. Ale jeżeli ktoś chciałby mieć chwilę przerwy od świątecznego klimatu i posłuchać o historii Poznania, to dzisiaj będzie taka okazja. Ze mną jest pan Jacek Kaczmarek z Muzeum Materiologii Wielkopolan, zajmującej się m.in. Fortem 7. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie nieprzypadkowo zaprosiłem pana jako przedstawiciela muzeum i przedstawiciela tego, co dzieje się na Forcie Siódmym, gdyż niedawno znaczy, niedawno, dla, dla jednych niedawno, dla drugich nie, ale na początku kwietnia mieliśmy obchody rozpoczęcia miesiąca pamięci narodowej. No i moje pierwsze pytanie to będzie właśnie czym jest ten miesiąc pamięci narodowej? Tak, rzeczywiście. Akurat w porcie 7 3 kwietnia kolejny już raz od lat inaugurowaliśmy poznańskie obchody Miesiąca Pamięci Narodowej. To miesiąc szczególny. Miesiąc, który przypomina rok 1945. Miesiąc, w którym wracali wyzwalani z obozów koncentracyjnych więźniowie tychże niemieckich nazistowskich obozów. Właśnie w kwietniu no, wkrótce później, 8 maja, koniec wojny, ale to właśnie przypominać ma e, i pozwolić pamiętać o tych, którzy byli e, mordowani, ale też o tych, którzy przeżyli. No właśnie, o tych, którzy byli mordowani m.in. no w tym roku taką postacią, która była najbardziej uhonorowana, był pan pułkownik Wincenty Nowaczyński, czy mógłby pan coś więcej o nim powiedzieć? Tak, właściwie trzeba by powiedzieć generał brygady Wincenty Nowaczyński, bo pułkownik Wincenty Nowaczyński został pośmiertnie w od odzyskania poległości mianowany generałem brygady. On rzeczywiście był już pułkownikiem w 1924 roku, dowodził między innymi 68. pułkiem piechoty, wcześniej oczywiście uczestnik powstania wielkopolskiego wojny polsko-bolszewickiej, a potem od 1927 roku dowodził brygadami pierwszą i trzecią. Korpusu Ochrony Pogranicza. W 1932 roku, przeszedł już stan spoczynku, e, wrócił w swoje rodzinne strony. Nie wiedział, że za chwilę zaczną się ostatnie dni jego życia, że za chwilę jednak e, będzie wojna i Niemcy go znajdą. Sądzić można, że znaleźli go za to, między innymi, że doskonale go znali. Znali go jako oficera wojny. Wielkiej Wojny, kiedy to został powołany do wojska niemieckiego jako poddany cesarza Niemiec. Był nauczycielem. Pochodził z małej miejscowości, kamion na powiecie międzychodzkim i zdobył wykształcenie nauczyciela. Seminarium w Paradyżu, Paradyż pod Międzyrzeczem. Nie wrócił do Polski swoją drogą po pierwszej wojnie światowej. Uczył w szkołach i w 1914 roku został powołany do wojska. Musiał się wykazywać niezwykłą skutecznością. Jak wspominał później w swoim życiorysie, niemieccy dowódcy powierzali mu różne trudne odcinki. Od razu był skierowany na front i to na front z Rosją. W czasie I wojny światowej te walki toczyły się gdzieś tam między innymi dzisiejsza Warmia i Mazury. I na froncie przebywał aż do roku 1918, trzykrotnie ranny i awansowany jeszcze przez władze niemieckie na stopień podporucznika. Gdy tylko wrócił, z wojny zgłosił się do powstania wielkopolskiego i w lutym 1919 roku powierzono mu formowanie najpierw kompanii, a później batalionu w tworzącym się później 57. Pułku Piechoty, którymi dowoził tymi, tymi pododdziałami. A potem znowu Front Wschodni, ale już w ramach wojny polsko-bolszewickiej. Tutaj znowu niezwykła skuteczność i odwaga, między innymi w czasie jeszcze tego zwycięskiego marszu na wschód, udział w walkach o zdobywanie terenów, ale większą, czy większe znaczenie w jego życiu ma to, jak bronił polskich oddziałów w czasie odwrotu w, 1922, w 1920 roku, między innymi. Siłą jednego batalionu potrafił się przeciwstawić dywizji bolszewickiej wspieranej jeszcze przez kawalerię. To był lipiec 1920 roku i to było wielkie bohaterstwo. Jeszcze zanim stanął do walki właśnie w lipcu, to był już awansowany ze stopnia podporucznika na stopień porucznika, a tego samego dnia otrzymał awans na kapitana a potem w wyniku tego, co zrobił, osłaniając inne polskie oddziały, został odznaczony Krzywem Walecznych, Orderem Wielkowej Militarii i jeszcze awansowany do stopnia majora. Ostatecznie powierzono mu dowództwo 68. Pułku Piechoty, którym dowodził aż do powrotu z frontu w grudniu 1920 roku, a potem aż do 27 roku, kiedy go przeniesiono do Korpusu Ochrony Pogranicza. W 24 roku został mianowany już na stopień pułkownika. W 22 na podpułkownika, w 24 na pułkownika. Musiał się wykazywać rzeczywiście niezwykłą skutecznością, niezwykłymi talentami organizacyjnymi, bo wspomina o tym jego adiutant, kiedy we wrześniu 1939 roku zgłosił się ochotniczo do obrony Warszawy. Był już w stanie spoczynku, ale zgłosił się natychmiast 1 września. Jego macierzysty komenda uzupełnień w szamotłach była już zlikwidowana. Udał się do Warszawy i tam powierzono mu obronę odcinka znowu wschodniego, warszawskiego wschodniego, a więc Pragi, tam gdzie nacierali Niemcy od strony Prus Wschodnich. I tu, jak wspomina jego adiutant, nie tylko, że potrafił do skutecznie dowodzić, ale po trudnych warunkach zapewnić żołnierzom wszystko, co było potrzebne. Od żywności po uzbrojenie, a więc niezwykły talent organizacyjny. No i potem wrócił po krótkiej niewoli, bo po kapitulacji Warszawy dostał się do niewoli. Wrócił do swojego rodzinnego powiatu w Izdebnie, pod krzybskim Wielkim miał mały majątek. Tam zajmował się hodowlą bydła, może tydzień, może kilka dni był w domu i 16, najprawdopodobniej 16 października został wezwany na posterunek żandarmerii w Szybsku Wielkim. Tam czekało już na niego gestapo, stamtąd wywieziony najpierw na krótki czas do Międzychodu, a z Międzychodu do skierzyny, do ciężkiego obozu gestapo. No i w tej skierzynie y, przebywał y, jesienią 30.00 roku, aż do stycznia. 1940 roku. Bity, torturowany, przesłuchiwany. To był bardzo ciężki obóz. Zachowały się dwa listy z tego pobytu. Pisane oczywiście po niemiecku, bo taki był wymóg władz obozowych, w których martwi się o ten dom, o to, co pozostawił. Martwi się, czy wystarczy żywności dla, dla zwierząt, O tym pisze do swojej rodziny. No i ostatnie jego życia to styczeń 1940 roku. Przeżył wojnę świadek tych tragicznych wydarzeń, major Edward Gomolczyk, który wspominał już po wojnie, że akurat, i tu data jest niedokładnie znana, między 25, 24 a 31 stycznia, jak mówił Edward Komolczyk, był skierowany do zamiatania dziedzińca przed mostem przy wjeździe do fortu razem z Czubińskim, ze współwięźniem o nazwisku Czubińskim. Zdzisław Czubiński był starostą międzychodzkim i on rozpoznał Wincentego Nowaczyńskiego, gdy przywieziono go ciężarówką właśnie w tych dniach, już mocno zbitego, razem z grupą innych Polaków ze Skwierzyny, wyrzucano ich z tej ciężarówki. Wincenty Nowaczyński już był bardzo, bardzo słaby, także nie mógł sam iść, a był tak zbity, że był nie do poznania, ale starosta Czubiński znał go dobrze przed wojną, poznał go od razu i Sesman, nawet Edward Gomolczyk wspomina nazwisko tego Sesman esesman nazwiskiem Hoffman kazał im go zaprowadzić najpierw w jeden z bocznych korytarzy portu a po kilkunastu minutach w zaułek, w którym dokonywano rozstrzeliwań po kilkunastu minutach słychać było strzały wiadomo było, że i Wincenty Nowaczyński i pozostali przywiezieni tego dnia. Więźniowie zostali rozstrzelani, potem specjalny oddział nazywany Trzynastką przez więźniów wynosił ciała. Edward Gomolczyk i starosta Czubiński z powrotem musieli zamiatać dziedziniec, ale ciała wynoszono do ciężarówki i rozpoznali już e, pułkownika Wincentego Nowaczyńskiego, już martwego. Jego ciało niesiono także do tej ciężarówki. Gdzie jest pochowane, oczywiście nie wiemy, nie wiemy, gdzie spoczywa jego ciało, tak jak i wielu, wielu więźniów Fortu Siódmego. No właśnie, więźniów Fortu Siódmego. Często historie nieznane. Ale jak to się w ogóle stało, że Fort Siódmy stał się obozem koncentracyjnym i to jednym z pierwszych na, na ziemiach polskich? Co zadecydowało o tym, że, że władze niemieckie czy władze III Rzeszy nazistowskie zdecydowały, że akurat Fort Siódmy nada się do tego zadania? Tak, no dokładnie możemy tylko przypuszczać, co zdecydowało o tym. Otóż rzeczywiście w 7, już 10 października rozpoczął działalność jako obóz, który Niemcy nazwali koncentracją z Lager Już wcześniej, już we wrześniu, bo pierwsi żołnierze niemieccy pojawili się w Poznaniu już 10, 12 września przejmują władzę, 39 roku już od połowy... Września, między 20 a 30 września trwają poszukiwania miejsca, gdzie mógłby być taki obóz zlokalizowany. Były różne, podobno, lokalizacje wskazywane. Ostatnio wygrał Fort Siódmy, czy Fort Siódmy został wskazany. On jest y, do dzisiaj jeszcze trochę na przedmieściach ukryty za łąką, za polami. Wówczas był w takim terenie otoczonym wysokimi drzewami a więc niedostępny i to miejsce nadawało się do tego, aby w ukryciu dokonywać tych zbrodni. Niemcy, można przypuszczać, mimo że na początku uważali się za zwycięzców, to jednak dość szybko się orientowali, że kiedyś zostaną za to rozliczeni. O tym świadczy chociażby rok 44 i wydobywanie ciał i palenie. To, to jest osobna historia. Natomiast osobą odpowiedzialną za uruchomienie tego obozu w Forcie VII był niejaki Herbert Lange. Herbert Lange e, to wyjątkowy zbrodniarz. To jest e, człowiek, który jest odpowiedzialny za śmierć, uwaga, ponad 200, na pewno ponad 200 tysięcy osób. E, no nie w Forcie VII, w Forcie VII też, ale później w ramach Sonderkommando Lange i jest odpowiedzialny za śmierć tych, których zamordował w obozie zagłady w hełmie nad Nerem i obozie Kulmhof. Herbert Lange jest jeszcze odpowiedzialny za jedną rzecz w Forcie Siódmym. Niestety Fort VII nie dosyć, że to jest miejsce, w którym już 10 października uruchomiono obóz, który Niemcy nazwali koncentracją z Lagerpoza. No On krótko nosił tę nazwę, później jeszcze zmieniał na obóz przejściowy i obóz wychowawczej pracy. Natomiast w forcie siódmym, już w październiku 1939 roku rozpoczęto gazowanie ludzi, rozpoczęto mordowanie ludzi za pomocą gazu w takiej jeszcze zaimprowizowanej komorze gazowej w jednej z remis. To też mało znany fakt, o którym trzeba pamiętać. I tu właśnie Herbert Lange przywoził ofiary z podpoznańskich szpitali psychiatrycznych, na pewno z Owińsk, no i pewnie z dziekanki, z także z innych miejsc. On krótko był tylko komendantem obozu w Forcie siódmym. po tygodniu już przekazał władzę niejakiemu Weibrechtowi. Wszystkich nazwisk komendantów nie znamy, na pewno był jeszcze Walter. Ale być może byli inni. Być może byli inni, ale też historia Fortu VII to nie tylko właśnie um, historia, chociaż to wszystko wokół historii się kręci, ale to też to, czym Fort VII jest obecnie. Ale o tym wszystkim po chwili muzycznej. Zostańcie z nami w Radio Fera. W sami jesteśmy w sobie uwięzieni Komu mam wierzyć, co nazwać zaufaniem Czym jest honor, szacunek, gdy ma Prawda ponad prawem nasza Wieża Babel problemów w Himalaje. Hipokryzja, co nam żyć bez systemu nie daje Witaj w teatrze lalek Elita w pierwszych rzędach Choć wiedzę to my mamy, ale w cudzych rękach Prawda do Ty o tym wiesz najlepiej Głupoty to tu możesz kupić Nawet jak chcesz w sklepie Sprzedawca cię poklepie Po ramieniu, bo ty płacisz Jak chcesz, mamy w promocji Tu kopa w cupek gratis Mówiłaś mi o marnotrawstwie a żebym patrząc wstależ miał w myślach Somalję zawsze. Jest ktoś, kto pragnie tego bardziej od siebie, ile szczęścia może dać jedna chmura na niebie, I ile deszczu musi złać, by brat poczyścić ziemię, ile wesu musi zdać, by spojrzeć na siebie, ile grzechów kusi nas, by świat spełnił marzenie, ile szczęścia może dać jedna chmura na niebie, ile deszczu musi złać, by poczyścić ile wersów musi zdać, by raz spojrzeć na siebie, ile grzechów kusi nas, by świat spełnił marzenie, ile może dać jedna chmura na niebie Mówiłaś mi, nie bym przestał palić Że za dużo śpija W modzie energia na fali I wszystko sięga granic Nawet styl życia jak mój Wybacz, nie chcę być inny By iść po omacku Mikrofon jak harpun Choć fach mój producent Nie mówmy o blasku Bo brak tu go w sztuce Póki co wciąż się uczę Ogarniam człowieczeństwo Choć czasami najpiękniejsza Prawda to szaleństwo Cię kłamca i szyderstwo Mówiłaś mi, że takim wszystko jedno Ból gniew, agresja Ja wiem, zazwyczaj do. Dobro przyciąga przeciwieństwa, tak wygląda ta Mekka. Ludzkich obyczajów A to nieprawda, że ludzie lubią z tego kraju krasz Żaden strach nie zatrzyma tego, co mamy w umysłach, to nasz fach, do gry w nie trzeba magistra żadna szkoła wyższa nie da tyle dla ciebie. Ile spragnionym szczęścia, jedna chmura na niebie, ile wesków musi znać, by raz spojrzeć na siebie, ile grzechów kusi nas, by świat spełnił marzenie, ile szczęścia może dać, jedna chmura na niebie, ile deszczu musi znać, by brat poczyścić ziemię, ile bez Musisz stać, by raz na siebie Ile grzechów kusi by świat spełnił marzenie Ile szczęścia może dać? Jedna chmura na niebie No i wracamy z audycją "Twierdza Poznań". Było o tym, czym Fort VII był w trakcie II wojny światowej. No, to też przypominam o tym, że Poznań nie ma trochę ciemnych tajemnic, jeżeli chodzi o historię. Natomiast historia Fortu Siódmego się nie skończyła. Fort Siódmy istnieje do dzisiaj. No i właśnie, znajduje się tam Muzeum Matriologii Wielkopolan. Jest to oddział muzeum w Żabikowie. No i moje pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o muzeum obecnie, no to jak to dokładnie działa organizacyjnie, jeżeli chodzi o połączenie muzeum w Żabikowie z Fortem Siódmym? Tak, od 1 stycznia tego roku jesteśmy oddziałem Muzeum Martynologicznego w Żabikowie. Muzeum Martynologiczne w Żabikowie posiada jeden oddział, to jest właśnie ten, to jest to Muzeum w Hełmie nad Merem, czyli miejsce, w którym istniał wspomniany już przeze mnie obóz zagłady Kulnkow. No i oczywiście Muzeum w Żabikowie. Wszystkie te miejsca są połączone wspólną historią, takie było uzasadnienie reorganizacji działalności Muzeum Narodowego Wielkopolskiego w Forcie VII, bo do 1 stycznia byliśmy oddziałem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Ale wrócę do tego, że rzeczywiście w kwietniu 1944 roku, a więc jeszcze wracamy do czasów wojny, obóz w Forcie VII został zlikwidowany przez Niemców. O obóz, o fort. Pominął się już Wehrmacht, już w 1942 roku były pierwsze noty w tej sprawie. W 43 roku rozpoczęto przygotowywanie e, obozu, poszerzanie tego obozu w żabikowie, żeby przyjąć więźniów z fortu siódmego i w kwietniu 1944 roku ostatnich więźniów z Fortu VII wywieziono. Fort został wysprzątany, wszystko wyczyszczone, śladów po więźniach. Nie miało być i miał być przygotowany na potrzeby Wehrmachtu, ale ostatecznie znalazło się tam montownie firmy Telefunken, Fosy Zadaszono i montowano urządzenia na potrzeby zbrojeniowe. To już to jest najmniej znana historia w ogóle, karta historii VII. Ten okres od kwietnia 1944 roku do stycznia. 1945 roku, kiedy do Poznania wkroczają wojska radzieckie. Początkowo e, sądziliśmy, że, że toczyły się e, krótkie, co prawda, walki, ale toczyły się o Fort VII. Pod koniec stycznia nawet padała data, że prawdopodobnie został wtedy e, ostatecznie zajęty, kiedy padła Cytadela, ale dziś wiemy już, że Niemcy najprawdopodobniej opuścili fort VII w czasie wkraczania w Wojsk Radzieckich. To była zachodnia część Poznania i tym tej załodze, która miała tego fortu ewentualnie bronić, udało się wycofać. No a kim byli pracownicy Telefunkena, nie wiemy. Możemy dokładnie tego nie, nie, nie znamy, oczywiście ani składu narodu wolnościowego. Na pewno tam e, zatrudniani byli, bo tutaj mamy pewne, pewne notatki w tej sprawie jeńcy. Z innych fortów, i tu właśnie łączy się ta historia znowu e, z twierdzą Poznań, z, czy z innymi fortami Twierdza Poznań, bo w tych fortach, nie wszystkich oczywiście, znajdował się obóz jeniecki, obóz e, Stalak 21D i między innymi blisko naszego fortu, w forcie ósmym, Przybywali jeńcy wojenni, także żołnierze włoscy, którzy po sprawie z Mussolinim zostali no, już traktowani jako więźniowie i między innymi kierowano do tych prac w No a my teraz wracam już do roku 2025. Działamy w ramach tej jednej struktury docelowo właśnie takiego Wielkopolskiego Muzeum Martyrologicznego i te trzy e, historie Żabikowa portu siódmego, który był wcześniej i oczywiście, no i, i Kulmchow łączone są przez więźniów, ale też przez postać port siódmy i Kulmchow tego zbrodniarza Herberta Lange. No tak, mogę jeszcze wspomnieć kilka historii, co teraz robimy, ale może nie będę się wyrywał. No właśnie, bo to miało być moje następne pytanie, co się dzieje obecnie na, na forcie siódmym, czym jako muzeum się na co dzień zajmujecie. No bo z tym, że tym, że opiekowaniem się tą historią i, i taką trochę pracą archiwizacyjną, i też może po części poszukiwawczą, no to jest dosyć e, oczywiste, ale czy. Czy czymś jeszcze? No tak, może zacznę od tego, że nasze muzeum działało przez kilkadziesiąt ostatnich lat, od czasu powstania w latach osiemdziesiątych, w trudnych warunkach. Na początku była tylko taka Izba Pamięci, w Forcie siódmym stacjonowało Wojsko Ludowe, Wojsko Polskie, później Wojsko Polskie po roku 1989 i tylko niektóre pomieszczenia, na początku tylko jedna remiza, właśnie ta, w której była komora gazowa, była oddana na potrzeby takiego miejsca pamięci, Izby Pamięci, później kolejna cela, kolejne pomieszczenie. No i wreszcie w latach 2000, 2018, 22, 2023 wykonywane były olbrzymie remonty w Forcie Siódmym w ramach projektu dofinansowanego z WRPO, czyli Zbę Popolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt tych m, wszystkich prac sięgał 30 milionów złotych. To pozwoliło uruchomić kolejne przestrzenie na potrzeby wystawowe i pozwoliło nam opowiedzieć te historie zupełnie inaczej, szerzej. Nie tylko gnieździć się czy zawężać te historie do kilku celów, ale także pozwoliło nam to opowiedzieć historię o różnych grupach więźniów, którzy tam byli, bo Obóz 47 był obozem dla Polaków. Oczywiście byli przedstawiciele innych narodowości, ale to był obóz, który działał po to, by w ramach na początku operacji Tannenberg doprowadzić do eliminacji polskich warszaw przywódczych, a później tam byli członkowie polskich konspi organizacji konspiracyjnych i tak dalej. I możemy teraz opowiedzieć o tych wszystkich ludziach, możemy szukać śladów po nich. Niektóre z tych pomieszczeń były zupełnie niedostępne i te ślady znajdujemy. Zanim jeszcze opowiem to, Muszę dodać, że dokumentacja niemiecka, która dotyczyła fortu siódmego, obozu w forcie siódmym, pod koniec wojny została zniszczona albo uległa zniszczeniu, a więc około 40 tysięcy nazwisk, jeśli można przyjąć takie szacunki osób, które przy, przewinęły się przez fort VII, my do dzisiaj znamy niecałe pięć tysięcy. I nadal poszukujemy tych, którzy mogli być więźniami fortu siódmego, którzy mogli tutaj zginąć albo szukamy Lokalizacji tych miejsc, gdzie oni być. Oczywiście wiemy, że to były lasy podpoznańskie, palędzie, Zakrzewo, Dąbrówka, także Rusałka i inne miejsca pod Poznaniem, różnowice w okolicach Poznania, ale e, tam już ciał nie znajdziemy. Tam te miejsca zostały rozkopane przez Niemców w 1944 roku, ciało ekshumowane, spalone i prochy wrzucone z powrotem albo rozrzucone, a więc nigdy nie będziemy znali nazwisk tych ludzi, nie będziemy potrafili zidentyfikować ciał. Natomiast możemy szukać śladów po więźniach. Między innymi to jest efekt pracy ostatnich kilku miesięcy. My wiemy, że od dawna było wiadomo, że w forcie zachowały się napisy więźniów w poszczególnych pomieszczeniach fortu pozamienianych w czasie wojny na cele. Napisy na cegłach, napisy gdzieś tam na ścianie. One ulegały zniszczeniu. Najpierw musiały być zniszczone w czasie sprzątania fortu w 1944 roku, ale później w czasie użytkowane przez LWP, jakieś magazyny, inne działania ulegały zniszczeniu. Ale jednak one są. To są setki napisów. One są w niektórych celach, w celi numer 58, 53, 54, 5, 6, w celi numer 1 widoczne i to bardzo. I tam możemy odczytywać nazwiska, ale możemy też odczytywać piękne sentencje. Dosłownie w tym tygodniu, w minionym tygodniu udało nam się odczytać taki napis, który jest ukryty w celi 58 na ośmiu cegłach. Ktoś, kto napisał to zdanie, które zaraz Państwu powiem, Oczywiście bał się represji, więc ukrył ten piękny napis na ośmiu cegłach. Można powiedzieć, że go zaszyfrował. I pierwsza z tych cegieł to jest słowo, ma wyryte gwoździem, czy czymś ostrym słowo cześć, z krzyżykiem. Widziałem to słowo cześć niejednokrotnie. Myślałem sobie, no tak, ktoś napisał cześć, chciał tak upamiętnić w taki krótki sposób tych, którzy razem z nim byli. Ale kilka metrów dalej jest kolejne słowo na cegle, na innym poziomie nawet tych cegieł Jest to słowo bohate, dzielnik, a pod spodem jest kilka cegieł dalej rom. A później jest którzy na drodze łez i krwi zginęli. I każde słowo jest na innej cegle. A na tej cegle ostatniej, gdzie jest słowo zginęli, jest jeszcze wyryty krzyżyk. Ile jeszcze tajemnic jest na tych cegłach? Możemy Przypuszczać, że mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo, na przykład e, jest taki piękny napis na innej cegle, ten tylko pozna wolność, którą stracił. Ale są też nazwiska osób, które odczytujemy, a których nie mamy w naszej bazie. E, osób, które, e, nazwiska, które odczytujemy i nie ma ich na stronach straty.pl, a musieli być więźniami. To jest największy dowód tego, że oni byli w forcie siódmym. Często są tam daty. Albo daty urodzenia, albo data, w której ten człowiek przebywał, albo jest nazwa miejscowości. Na jednej z cegieł jest na przykład napis taki: 8 lipca 42 roku rozszczelani zostali hrabia Gniński i inni delegaci rządu Sikorskiego. Wiemy o tej sprawie.